Ewangelia Marka, rozdział trzeci I wszedł za się do bożnicy, a był tam człowiek, który miał rękę uschłą. I podstrzegali go, jeśli by go w sabat uzdrowił, aby go oskarżyli. I rzekł onemu człowiekowi, który miał rękę uschłą, wystąp pośrodek. I rzekł do nich, godzili się w sabat dobrze czynić, czyli źle czynić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 I rozkazał uczniom swoim, aby łódkę mieli zawsze pogotowiu dla ludu, aby go nie cisnęli, albowiem ich wiele uzdrawiał, tak, iż na nań padali, aby się go dotykali, którzykolwiek choroby mieli. A duchowie nieczyści, gdy go ujrzeli, upadali przed Nim i wołali, mówiąc: Tyżeś jest Syn Boży. Ale ich on srodze gromił, żeby go nie objawiali. I wstąpił na górę, a wezwał do siebie tych, których sam chciał i przyszli do niego. I postanowił ich dwanaście, aby z nim byli, a iżby je wysłał kazać Ewangelię. I żeby mieli moc uzdrawiać choroby i wyganiać diabły w Szymona, któremu imię dał Piotr.